W tej naszej historii jest jeszcze jeden fragment, który pozostawiłem na koniec, który myślę jest dobrym fragmentem, aby rozważyć go przed wieczerzą pańską. W tej, księdze, w tej pieśni Debory i Baraka mamy takie spojrzenie na to, co Mogło dziać się w domu Sysery Tebora i Barak prawdopodobnie nie piszą tutaj, czy nie śpiewają tego w tej pieśni jako czegoś, co dowiedzieli się o tym, czy, czy byli świadkami tego. Raczej jest to taka forma takiej poetyckiej drwiny, czy takiego obrazu tych, którzy mają złudne nadzieje. Złudne nadzieje. Od 28 wiersza, 5 rozdziału, przeczytajmy jeszcze. Przez okno wyglądała Biadając matka Sysery przez kratę. Dlaczego opóźnia się nadejście jego wozu? Dlaczego odwleka się turkot jego zaprzeków? Matka Sysery patrzyła przez okno i mówi, już czas, już przecież y, Sysera mówił, że to y, y, y, ma małe piwo. Że to Gratka. Że tam pojawi i zaraz tych 10 tysięcy zmiotą z tej góry. Że, że to tylko chwilą całą, całą armię wziął, pojedzie tam i zaraz wróci do domu. Zaraz szybko tam się siach. Jedno popołudnie już ich wszystkich nie będzie tam. Ale coś nie słychać jego wozów. Coś nie słychać pieśni. Coś nie słychać. Czemu nie wraca? Czemu nie wraca? Czemu tak długo już to trwa? Już powinien być, już kolacja ostygła na stole. Czemu go nie ma? Patrzy przez okno Gdzie mój synek? Gdzie mój cysera? Czemu go nie ma? Najroztropniejsze z jej księżniczek Odpowiedziały jej Zresztą ona sama Sobie dała taką odpowiedź Zapewne Natrafili na łup I dzielą go Jedną brankę Dwie bramki na głowę rycerza. Kobiety sobie biorą. Zabawiają się z dziewczynami po bitwie. Jedna, druga. Muszą tam sobie, muszą sobie, muszą się pobawić po bitwie. Pewnie tak, pewnie tak. Tak, się pociesza się. Pewnie dzielą łupy. Łup, łup z barwnych tkanin dla sysery, tak. Łup z barwnych tkanin. Barwne, podwójne tkane chusty na szyję, jako łup. Tak się pocieszała. Tak te księżniczki roztropne ją pocieszały. Nie, nie martw się. Przyjedzie, zaraz przyjedzie. I wozy będzie miał pełne łupów, pełne srebra, pełne tkanin. Tylko trochę się pobawią z tam z dziewczynami. Z tymi Izraelitkami, które teraz tam zostały bez mężów. Teraz tam z nimi oni się zabawiają pewnie zaraz przyjano, zaraz, zaraz będziemy świętować, zaraz patrzyła, patrzyła i tak się pocieszała i tak stała w tym oknie. Dlaczego? Dlatego, że nie widziała, że jej syn już leży w namiocie z przebitą głową we krwi, w kołysze krwi i że tak, znalazł kobietę, ale się nią nie zabawia. A ona z nim skończyła. ona nie skończyła. Tego matka sycery nie wiedziała. Nie znała faktów. Miała błędne założenia. Wydawało jej się, że zaś synek zawsze wracał z bitwy, zwycięsko. Jeśli, jeśli zawsze jest synek taki generał wielki i że on taki jest mądry i taki jest bystry i ma takich 900 żelaznych wozów, że go nikt nie podskoczy mu, to i teraz ten barak tam z tą gromadą, co mógł mu zrobić? Widzicie? Miała błędne założenia. I nie znała faktów. I dlatego łudziła się. Łudziła się aż do momentu, kiedy ktoś w końcu przyniósł ją tą, tę wieść. Kiedy, kiedy Barak ze swoimi aż dotarł do Haroshet Hagoim i łupił ich tam aż do końca. I wtedy dopiero se uświadomiła, że jej nadzieje były złudne. Że jej synek już nie wróci do domu. Że już go nigdy nie pocałuje, już go nigdy nie weźmie w swoje matczyne ramiona. Myślę, bracia, siostry, że jest to taki tragiczny obraz wielu ludzi, którzy żyją słodnymi nadziejami. Wielu ludzi, którzy łudzą się, że wszystko będzie dobrze. Którzy myślą, że to wszystko, co teraz jest, to jakoś to będzie. Będzie lepiej. Że, że, że coś dobrego mnie spotka. A nie wiedzą, że nadciąga burza. Nie wiedzą, że nadchodzi sąd. Nie wiedzą, że pewnego dnia usłyszą wiadomość, która ich bardzo zaskoczy. Dlatego, że nie znają faktów. Dlatego, że mają błędne założenia. Dlatego, że myślą, że zostali ochrzczeni jako dzieci, że byli u komunii, byli u wierzmowania, zapisali się może do zboru, zielonoświątkowego czy, czy innego. Że to czy tamto mają jakieś nadzieje złudne. Że gdzieś tam rękę podnieśli na ewangelizacji. Gdzieś tam kartkę podpisali. Gdzieś tam coś powiedzieli. Gdzieś tam coś się pomodlili. Gdzieś tam nam przedali, na Albo jak umrą, to za nich nam ktoś położy. Za nich się będą modlić po śmierci. Jakiekolwiek ludzie mają złudne nadzieje. Obudzą się pewnego dnia. Przed, sen, przed tronem najwyższego sędzi. Od którego w nie ma żadnego odwołania. I usłyszą słowa, które bardzo ich rozczarują. I wszystkie ich złudne nadzieje prysną. I to wszystko, co im się wydawało, że będzie dobrze, że nie będzie tak źle, że oni nie są jak Stalin, nie są jak Chruszczow, nie są jak Hitler, nie są jak ten czy tamten sąsiad, który leży w rowie pijany, że to wszystko się okaże złudne. Że ta ich nadzieja na ich dobre uczynki, że ta, ich, ta nadzieja ich na dobre ich jakieś starania, że ich religijność, czy ich jakieś tam datki, czy cokolwiek innego, to wszystko okaże się złudną nadzieją. Że kiedy dostaną wiadomość o prawdzie, ta prawda będzie załamująca. Tak jak była załamująca dla matki sesery, Kiedy dowiedziała się, co naprawdę stało się z jej synem. Kiedy te wszystkie jej wyobrażenia po łupach przysnęły. Także tragiczny będzie los tych wszystkich, którzy, których nadzieje zostaną rozwiane tuż po przekroczeniu progu śmierci. Wiecie, jeśli mamy tutaj w tym świecie jakieś nadzieje, jeśli tutaj w tym świecie mamy jakieś złudne nadzieje, że myślimy, że może to, czy tamt nam się uda. Jeśli myślimy, że może yy, będziemy mieli lepsze zdrowie, czy lepszą pracę znajdziemy, czy że, yy, że jakoś nasza sytuacja się materialna poprawi, czy, czy rodzina nam się poprawi, czy cokolwiek innego i to się wszystko nie spełni. To to będzie zawsze dla nas ciosem. To zawsze będzie bolesne. Jeśli mamy jakieś złudne nadzieje, które po prostu pokładamy, dlatego, że nie wiemy, jakie są plany Boże. Dlatego, że nie wiemy, co Bóg zamyśla. I, i tak sobie wmawiamy, tak jak ona sobie wmawiała, że, że będzie dobrze. I to się nie stanie. To będzie to rozczarowanie, które nas uderzy, ale które jakoś przeżyjemy. I będziemy sobie nowe budować. Ale wiecie, jeśli ktoś ma nadzieję na życie wieczne, jest to złudna nadzieja, jest to nadzieja oparta nie na mocnym fundamencie zbawienia, które jest prawdziwe w Jezusie Chrystusie. Jeśli jest to nadzieja, która nie jest oparta na życiu, które jest ukryte w Nim. Nie jest to nadzieja oparta na życiu, które jest dane z góry od Boga. Jeżeli człowiek się na nowo nie narodził z góry. Jeśli człowiek nie przeżył przemiany swojego serca i swojego umysłu. I nie stał się nowym człowiekiem to jakże tragiczny będzie ten dzień, kiedy okaże się, że to wszystko inne, w czym pokłada nadzieję, nic nie pomoże i okaże się złudną nadzieją. Pan Jezus Chrystus przyszedł nie, aby sądzić ten świat pierwszy raz. Kiedy przyszedł po raz pierwszy, nie przyszedł, aby sądzić, ale żeby zbawić ten świat. Ale czytamy, że przyjdzie drugi raz. Już nie, aby zbawić, nie, aby cierpieć, nie aby oddać swoje życie, ale aby sądzić. Też Bóg powierzył cały sąd w jego, w jego ręce. I Pan Jezus każdego z nas wzywa, abyśmy byli gotowi na ten dzień. Abyśmy nie stali się na wozem tej ziemi. Abyśmy nie stali po lewej stronie wśród kozłów. Abyśmy nie stali wśród tych, których dom się rozsypie, kiedy on przyjdzie żebyśmy mogli stanąć w gronie Jego dzieci. W gronie tych, którzy całą swą ufność pokonają w Nim. Którzy prawdziwie nawrócili się do Niego. Ich życie jest świadectwem tego nawrócenia. Ich życie wydaje owoc nawrócenia. Ich życie świadczy, że są dziećmi Bożymi. Oby żaden z nas, kiedy przyjdzie ten wielki dzień sądu, nie był zaskoczony, nie był rozczarowany. Oby nasze nadzieje nie okazały się złymne, ale byśmy mieli prawdziwie mocno nadzieję w Nim. I żeby była to prawdziwa nadzieja. Pan Jezus Chrystus położył swoje życie, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. I Pan Jezus powiedział, to jest jedyna droga. Powiedział, ja jestem drogą. I nikt, nikt, nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko mnie. Nie ma innej drogi. I wiedzmy, że ta brama jest wąska i ta droga jest wąska. To jest coś, o czym często to chyba ludzie też zapominają. Ludziom się wydaje, że brama jest wąska, ale droga jest szeroka. Myślą sobie, że mogą wejść przez wąską bramę, a potem mogą sobie iść po szerokiej drodze. Jeśli ktoś idzie po szerokiej drodze, to nigdy nie przejdzie przez wąską bramę. Ta szeroka droga nie ma przed sobą wąskiej bramy. Tą szeroką drogą idzie każdy człowiek od urodzenia i ta droga wjedzie na zatracenie. Ale jeśli ktoś wszedł przez wąską bramę, to idzie po wąskiej drodze. Nie zapominajmy o tym, bracia i siostry, że nie da się iść po szerokiej drodze, jeśli przeszło się przez wąską bramę. Człowiek, który dalej żyje tak jak żył, którego życie się nie różni od tego, jakim kiedyś było, Człowiek, który sobie pozwala na to wszystko, na co świat sobie pozwala. Człowiek, który się nie ogranicza, który nie rezygnuje z wielu różnych rzeczy, aby prawdziwie iść za Chrystusem, idzie na szerok, po szerokiej drodze. I może sobie wmawiać, że przeszedł przez wąską bramę, ale Pan Jezus powiedział, że jest wąska brama i jest wąska droga, która prowadzi do żywota. Dlatego tak często jesteśmy wzywani do tego, żebyśmy badali się, czy na dobrej drodze jesteśmy, czy rzeczywiście idziemy po wąskiej drodze, czy nie jesteśmy jak ci, którzy oszukują samych siebie. Czy nie jesteśmy jak ci, którzy wmawiają coś sobie, jak matka Sysery. A kiedy przyjdzie ten dzień, okaże się, żeśmy byli w takim wielkim błędzie. Jan Chrzciciel ostrzegał tych wszystkich, którzy do niego przychodzili na chrzest, aby nie wmawiali w siebie, że są dziećmi Abrahama. Słowo Boże ostrzega nas, abyśmy my nie wmawiali w siebie, że jesteśmy dziećmi Bożymi, kiedy nimi nie jesteśmy. Ale raczej, żebyśmy się upamiętali, żebyśmy raczej pokutowali, żebyśmy raczej szukali prawdziwego zbawienia, które przyniesie prawdziwe, przemienione życie. Abyśmy tego zbawienia się trzymali i w tym zbawieniu zazwyczaj i to zbawienie z drżeniem sprawowali. Pilnując się, strzegąc się i bojąc się wszystkiego, co by nas mogło zwieść z tej drogi życia. kiedy wspominamy śmierć naszego Pana Jezusa Chrystusa, za każdym razem, kiedy stajemy przed tym, przed tą pamiątką Jego cierpienia, Jego śmierci, za każdym razem musimy osądzić włas samych siebie, aby nas Bóg nie osądził. Musimy za każdym razem osądzić samych siebie, czy trwamy w wierze, czy faktycznie idziemy po drodze życia, czy nasze życie świadczy nam, żeśmy dziećmi Bożymi. Widzimy owoc zbawienia w naszym życiu. Czy Duch Boży prowadzi nas? Czy Jego Słowo jest żywe dla nas? Czy jest jakimś starą księgą i szukamy jakiegoś nowego objawienia? Szukamy jakiegoś szczególnego słowotwana, bo Jego Słowo już nas znudziło już jest suche i już nikt do nas nie mówi. I musimy usłyszeć coś, żeby nam do ucha powiedział wprost. Albo żeby jakiś tam ktoś nam zaprorokował coś. Czy rzeczywiście mamy rozkosz w Jego Słowie? Tak jak Dawid pisze w psalmie, że rozkoszuję się, kocham Twoje Słowo i rozmyślam o Nim dniem i w nocą i to Słowo strzeże mnie od grzechu. To Słowo prowadzi mnie, to Słowo objawia mi Ciebie, Boże. To Słowo jest mądrością moją i życiem moim. Podajmy samych siebie. Podajmy samych siebie, aby nikt nas nie odpadł od żywej wiary. Aby nikt z nas nie stał się jak ten korzeń, gorzki. Który może skazić nie tylko siebie, ale jeszcze innych wokół. Badajmy samych siebie i samych siebie. Gdyż czytamy, ktokolwiek przystępuje niegodnie, ktokolwiek niegodnie bierze z tego chleba i z tego kielicha śmierci. są własne jej pije. I tak jak brat Andrzej nas zachęcał dzisiaj, powinniśmy wszyscy brać, jeśli wierzymy. Jeśli nie bierzemy, to wydajemy sami na siebie wyrok. Że nie jesteśmy w Panu, że coś jest nie tak, że nie możemy dotrzeć do Jego przebaczenia, że nie możemy dostać się do Jego tronu łaski, gdzie moglibyśmy uzyskać oczyszczenie z naszych grzechów. I to powinno nas przerażać. To powinno nas... Nie powinniśmy wyjść z tego miejsca, żeby nie, nie, nie, nie, nie prosić Boga o przebaczenie i przemianę naszych serc. Żeby cokolwiek jest, żeby to było usunięte. Nie chcę nikogo z Was osądzać, i, I nie mówię tego, żeby na kimkolwiek się jeszcze większy ciężar położyć, niż ma na swoim sercu. Ale ten stół jest, jest, jest swego rodzaju sądem. On jest swego rodzaju sądem. Za każdym razem, kiedy wyciągamy rękę, musimy być pewni, że wyciągamy ją jako czyści. Jako ci, którzy wyznali swoje grzechy, którzy pokutowali ze swoje grzechy, którzy doświadczyli przebaczenia. I wtedy... Możemy z czystym sercem Możemy ludzi oszukać, możemy wyciągnąć na dla ludzi Żeby, wiecie, nikt to nie pomyślał, że jesteśmy grzesznikami Ale wtedy czytamy własny sąd Jemy i pijemy, jeśli to zrobimy Jeśli chcemy na ludziach zrobić wrażenie A w gruncie rzeczy nasze serca nie są Tak jak powinny być przed Bogiem Wtedy sami siebie jeszcze gorzej osądzamy Ale z drugiej strony, kiedy się wstrzymujemy To też wydajemy na siebie sąd Kiedy wstrzymujemy się to wydajemy na siebie sąd, że nie jesteśmy w Chrystusie w pełni. Że nie mamy z Nim społeczności, że nasze grzechy nie są przebaczone. Bo co nas może powstrzymać przed tym stołem, jak tylko nieprzebaczone grzechy? Nic innego. Jeśli masz jakieś problemy, jeśli zmagasz się z czymkolwiek w swoim życiu, to nie jest to przeszkoda, żeby przystąpić do stołu pańskiego, jeśli Twoje grzechy są odpuszczone. Tylko w sytuacji, kiedy hołbisz jakiś grzech... Tylko w sytuacji, kiedy nie chcesz się upamiętać. Tylko w sytuacji, kiedy nie chcesz się z kimś pojednać. Tylko w sytuacji, kiedy uważasz, że masz prawo do trwania w swojej takim czy innej upartości. Możesz bać się przystępować do tego stołu. A w innym przypadku, jeśli twoje serce jest oczyszczone, przebaczone, powinieneś przystąpić. Nie powinieneś się wstrzymywać, bo jest to błogosławieństwo. Ten stół jest stołem błogosławieństwa. Ten kielich błogosławimy, aby był błogosławieństwem dla nas. Ten chleb błogosławimy, aby był błogosławieństwem dla nas. On jest obrazem naszej społeczności z Panem w duchu. I Słowo Boże zachęca nas, abyśmy przystępowali do tego stołu. Wzywa nas do tego, żebyśmy wszyscy z tego chleba jedli i z tego kielicha pili. A więc, bracia, siostry, bądźmy tego świadomi, że jest to czas sądu. I oby ten czas sądu był zawsze dla nas czasem, w którym przed Bogiem osądzimy samych siebie. Wyznamy wszelki grzech i będziemy wołać do Boga o moc do przezwyciężania tego grzechu. Jeśli jest to coś, co się nawraca w naszym życiu. Będziemy wołać o wyzwolenie. Będziemy wołać o, o, o Jego łaskę. Żebyśmy nie wracali do tego samego brudu I przyjąwszy to Uczestniczyli w tej pamiątce śmierci naszego Pana. W ten sposób go czcimy, w ten sposób go wielbimy. Powiedział czyńcie to aż przyjdę. Chcę, żebyśmy to czynili do jego przyjścia. Chcę, żebyśmy rozmyślali o jego śmierci. Chcę, żebyśmy dziękowali mu za to, co dla nas uczynił. Chcę, żebyśmy korzystali z tego błogosławieństwa, które płynie dla nas z jego krzyża. A więc jakąś, jakąś niemądrą postawą jest, kiedy my wstrzymujemy się, kiedy my tłumaczymy się, kiedy my w jakikolwiek sposób zamiast się osądzić i, i, i przyjąć przebaczenie, Boże, gdzieś coś hołbimy w naszych sercach. Ta nasza historia z Księgi Sędziów kończy się słowami Tak niechaj zginą wszyscy Twoi wrogowie, Panie. A ci, którzy Go miłują, są jak słońce, gdy wschodzi w swej mocy. Widzicie, jaki jest kontrast, bracia siostry, między synami tego świata, a synami Bożymi? Dla jednych jest śmierć, już wyrok na nich zapadł. Jedni żyją pod wyrokiem śmierci, a drudzy są jak słońce, które wschodzi w swej mocy. jaśniejące blaskiem, które Bóg mu dał. Uchylmy nasze głowy po bitwie, proszę kochany nasz Panie dziękujemy za krzyż naszego Pana Jezusa Chrystusa to miejsce upadku wielu ale też to miejsce zbawienia dla wielu. To miejsce kpiny i skorzenia, ale też to miejsce zbawienia. Modlimy się Panie, abyśmy, przystępując do Twego stołu, nigdy nie czynili tego w jakiejś takiej beztrosce i nie rozumiejąc, nie rozróżniając ciała i krwi pańskiej. Niezabobonnie nie jakoś upatrując w tym jakiś element magii, ale tak jak nas wzywasz przez to swe słowo, sądząc samych siebie, czy rzeczywiście trwamy w Tobie czy to nasze świadectwo brania z tego chleba i picia z tego kielicha jest prawdziwym świadectwem, czy jest farsą, czy jest jakimś tylko pozorem, czy jest tylko pustym obrzędem i rytuałem dla ludzi. Panie, byś przemawiał do naszych serc. Jeśli ktokolwiek z nas ma tutaj dzisiaj obciążone serce, niechaj Twój Duch to pomoże przyjść do Ciebie z tym ciężarem i wyznać Tobie. Cokolwiek obciąża, cokolwiek zniewala, cokolwiek sprawia, że nie ma tej bliskości z Tobą. To Dopomóż, kochany Panie, zdjąć ten ciężar, złożyć go u Twych stóp. Jeśli jest tokolwiek, kto ma złudną nadzieję, kto pokłada ufność w swoich dobrych uczynkach, w swojej religijności, w swojej prawości, czy w czymkolwiek innym niż w Tobie i w Twoim zbawieniu, prosimy pani, byś przez Ducha też swojego objawił to, aby ta osoba nie zwlekała do dnia sądu, ale by szukała prawdziwie zbawienia, które jest u Ciebie. Prosimy o tych wszystkich, Panie, którzy żyją w jakiejś błędnej ufności, w błędnych nadziejach, w błędnych oczekiwaniach przynależności do chrześcijańskiej rodziny, czytania Twojego słowa, czy robienia jakichś religijnych rzeczy. Prosimy, byś rozwiał te nadzieje, póki czas, i pokazał im zgubny ich stan i potrzebę ratunku i zbawienia. To pomóż nam wszystkim, panie, pilnować się i uważnie baczyć na drogę, którą podążamy. Nieustannie osądzać samych siebie i upewniać się, że droga, po której idziemy, jest tą wąską drogą, która prowadzi do życia wiecznego, a nie tą szeroką, która prowadzi do zagłady. Dziękujemy za Twoje zbawienie, które jest doskonałym zbawieniem. Dziękujemy za moc Twojego Ducha aby nas wyrwać z tego świata, aby nas przemienić i aby nas wyposażyć i przysposobić do tego nowego życia. Dziękujemy Ci. Dziękujemy. Błogosław Panie ten chleb, który łamiemy pamiątkę Twego ciała wydanego za nas. Twego cierpienia, za nasze przewinienia, za nasze odstępstwo, za nasze grzechy. Po pokłosłach prosimy ten chleb. Kier wina, który przypomina nam o Twojej świętej krwi. po drogi Panie. Dziękujemy za moc Twojej krwi, która zmasuje nasze grzechy. Która oczyszcza nas od naszej nieprawości. Która uświęca nas i chroni nas. Przemawiaj do nas, Panie, i objawiaj nam tajemnicę tego, co zawarłeś w tym, tej pamiątce. Daj nam, Panie, lepiej i lepiej rozumieć, dlaczego bierzemy z tego chleba, dlaczego pijemy z tego kielicha. I daj, Panie, abyśmy, biorąc tego chleba, pijąc tego kielicha, prawdziwie byli ubogosławieni. Nie na sąd, ale ku życiu. Prosimy przemawiać do każdego serca w tym czasie. Niech Twój Święty Duch mówi do nas. Prosimy. W Twoim świętym imieniu, drogi Jezu.